Zipagro, widzę, to mała firma, nie jakaś ogromna korporacja, skoro jest Pani jednoosobową właścicielką. Mieści się Pani przy głównej drodze z Gdańska do Łodzi. Właściwie to jeszcze do Ciebie jest, prawda? Tak. Można by powiedzieć, że mała, natomiast biorąc pod uwagę liczbę sprzedawanych co roku ciągników i liczbę punktów sprzedaży, które mamy, no to już całkiem wielkich rozmiarów. Zipagro jest na rynku od 2006 roku, w tej chwili ma 4 punkty sprzedaży, obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie, zatrudniamy 40 osób, także firma z roku na rok się rozrasta, w ubiegłym roku sprzedaż ciągników powyżej 140 sztuk. To też już raczej świadczy o, o wynikach podobnych do tych wielkich korporacji. Czyli widzę, patrzy Pani bardziej na południe, w stronę Kujaw, a nie w stronę tutaj Powiśla, Kociewia. To przecież też są żyzne ziemie. Zipagro jest autoryzowanym dealerem Kejsa i Sztejera na województwo kujawsko-pomorskie. Także troszeczkę tą umową jesteśmy e, ograniczani, można powiedzieć. Natomiast ze względu na lokalizację firmy w, na północy województwa kujawskiego, pomorskiego Swoją ofertą no już poza case'em obejmujemy także rolników z południa województwa pomorskiego czy warmińsko-mazurskiego. Jesteśmy jak najbardziej otwarci na współpracę, no ale Case i Sztajer to tylko Kujawsko-Pomorskie. Jaka maszyna jest najchętniej, najczęściej kupowana przez rolników? Jaką najczęściej kupowali w tym roku? Jeżeli chodzi o ciągniki, no to mówimy o ciągnikach średniej mocy, czyli około 100 koni mechanicznych. Natomiast jeżeli chodzi o maszyny rolnicze, to cały czas zestawy uprawowo-siewne, agregaty podorywkowe, to jest to, co opryskiwacze, to jest to, co ma się znaleźć w każdym gospodarstwie i to nasi klienci kupują. Chociaż coraz więcej osób stawia na nowoczesne rolnictwo, stawia na uprawę bezorkową, stosuje nowe rozwiązania technologiczne. Dzisiaj w Polsce jest tak wiele imprez branżowych, rolniczych, gdzie można zobaczyć szereg różnych nowinek technologicznych i nasi rolnicy się po prostu rozwijają. To Pani o uprawie bezorkowej, a z mhm. drugiego końca kija, mhm. e, pługi do głęboszowania znajdę u Państwa. Tak. Zipagro w swojej ofercie ma wszystkie maszyny z linii Grupy Unia. I w grupie Unia do wszystkich technologii uprawy ziemi można znaleźć maszyny, także i, i, i głębosze, i pługi, i e, te e, krety plow o których mowa. Czyli nie tylko to, co jest promowane jako tak zwane nowoczesne rolnictwo, mm -hmm. ale również to, co promował świętej pamięci dr Jarociński obszernie publikujący mm -hmm. na naszych łamach, który mówił, że właśnie trzeba głęboszować, żeby mm -hmm. tę ziemię odżywić, a często rolnicy kupują tego typu maszyny? E, tak. I e, często się zdarza, że to są takie zakupy wspólne razem z sąsiadami, ze względu na to, że głęboszowanie odbywa się raz na, na parę lat. To e, głębosz jest kupowany na przykład na 2-3 gospodarstwa, co jest dosyć rozsądne w mojej opinii e, i cały czas ta, ta technologia głęboszowania też jest stosowana. Chociaż e, mówię, e, w tej chwili jest tak wiele różnych rozwiązań, tak wiele rolnictwo staje się sztuką, jeden jest ekspresjonistą, drugi impresjonistą trzeci kubistą i wszyscy walczą o to, żeby ten plon był jak największy, albo żeby ta uprawa była po prostu jak najbardziej ekonomiczna. A jeśli chodzi o wspólne kupowanie maszyn, sama znam kilkoro sąsiadów z okolic Sierpca. Zresztą publikowaliśmy na naszych łamach reportaż na ich temat, którzy już w trzecim pokoleniu wspólnie kupują maszyny. Tych maszyn mają naprawdę kilka. Jest to chyba szansa dla mniejszych rolników, tych, którzy nawet nie mieliby po co kupować dużych urządzeń, prawda? Ja powiem tak, troszeczkę może strzelę sobie w kolano, bo z punktu widzenia sprzedawcy powinnam powiedzieć, że każdy najlepiej powinien mieć kombajn do swojego gospodarstwa i każdy powinien mieć zestaw maszyn. Natomiast z punktu widzenia praktycznego i z punktu widzenia tego, że jednak mi zależy na rozwoju rolnictwa ogólnie w Polsce, to powiem, że w mojej opinii w najbliższych latach w Polsce coraz częściej będzie się przyjmował ten system z Europy Zachodniej. Tam nie ma kombajnu w każdym gospodarstwie. Tam nie ma na przykład głębosza w każdym gospodarstwie. Tam są tworzone grupy producenckie, które na szczęście w Polsce już też coraz częściej są tworzone. I tam po prostu wszyscy się zastanawiają nad tym, czy ta maszyna naprawdę jest, czy zakup tej maszyny jest ekonomiczny dla gospodarstwa. A wracając do tych rolników, którzy na spółeku Głębosz. Oni nie zawiązują spółki cywilnej, tylko przychodzą do Pani i podpisują umowę, gdzie nabywców jest trzech wymienionych po przecinku, czy jak? E, zwykle to są jakieś umowy nieformalne pomiędzy naszymi klientami. Zdarza się, że tylko jeden podpisuje zamówienie, umowa jest finalizowana z jednym, natomiast w praktyce używana jest maszyna e, przez pozostałych. Może pozostały w takiej sytuacji kupuje siewnik, trzeci kupuje coś tam jeszcze i wspólnie gospodarują. Chociaż, tak jak mówię, w Polsce jeszcze cały Cały czas nie jest to normą, raczej, raczej są to wyjątki. Pytanie mam jeszcze o ten kombajn, który dzisiaj oglądaliśmy na Gąsienicach. Trochę nietypowy model jak na polskie. Warunki, jak Pani prognozuje, będzie się to sprzedawało, czy nie? Jeżeli chodzi o nas, w Kujawsko-Pomorskim nie sprzedaliśmy dotychczas kombajnu na Gąsienicach. Głównie są sprzedawane kombajny kołowe. Coraz więcej, ze względu na to, że jest coraz większy udział upraw kukurydzy w produkcji rolnej. Nie tylko w Kujawsko-Pomorskim, ale w całej Polsce. Rozwiązanie gąsienic Gąsienicowe wiem, że sprawdza się na terenach północnych, jeżeli chodzi o żuławy, czy, tam, czy gdzie kodzie, tak, tam gdzie grząsko, także jeden z klientów nawet tu okolicznych, który gospodaruje na 15 tysiącach hektarów w swoim gospodarstwie ma czy ciągniki przegubowe, gąsienicowe, czy... czy kombajne. Teraz rolnik już wie, na jakich warunkach gospodaruje i wie, co tak naprawdę jest optymalne dla jego gospodarstwa. I często się zdarza, że ze względu na rodzaj gleby, którą uprawia, kombajn na gąsienicach czy ciągnik na gąsienicach jest optymalnym rozwiązaniem.